Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was. Do kogo Jakub kieruje takie słowa? Co to za Kościół? Co to za zbór? Co to za wierzący, do których musi takie słowa kierować? Chwała Bogu, że już takich nie ma. Chwała Bogu, że dzisiaj możemy czytać te słowa i nie brać ich do siebie, ale dziękować Bogu, że Kościół się zmienił, że ludzie się zmienili, że już nie ma w Kościele takich ludzi, których można byłoby nazwać grzesznikami i wiarącami, i ludźmi o rozdwojonej duszy, którzy potrzebowaliby płakać, smucić się, biadać, Dzisiaj wszyscy chcą tańczyć i klaskać i cieszyć się i weselić się, i, bo nie ma powodu do smutku, nie ma powodu do płaczu, nie ma powodu do biadania, nie ma powodu do pokuty, jest tylko radość i szczęście i wesołość. I do tego powinniśmy zachęcać, bo przecież takich ludzi już nie ma w Kościele. Nieprawdaż? Głównym problemem ludzi, do których pisze Jakub, jest stan, który nazywa rozdwojeniem duszy. W wierszu ósmym o takich czytamy. Dosłownie jest tu napisane ludzie podwójnej psychiki. Ludzie, którzy mają rozdwojenie jaźni. Którzy z jednej strony myślą, że są wierzący, Którzy uważają siebie za ludzi wierzących, ale ich życie, ich postępowanie temu przeczy. Mają wiarę, jak Piotr wcześniej czytał, ale za tą wiarą nie stoją uczynki miłości. Ich wiara jest demoniczną wiarą. To jest wiara, która nie rodzi owoców w ich życiu. To jest oszukiwanie samych siebie które prowadzi do pewnego rozdwojenia jaźni. Taki człowiek ma o sobie mniemanie, że wierzy w Chrystusa. Ma o sobie mniemanie, że jest częścią Kościoła, chociaż w nim nie bywa, albo się pojawia raz na jakiś czas. Albo nawet jest to niedzielę, a może dwa razy w tygodniu. Ale jego życie nie jest odzwierciedleniem tej wiary. Jakub do takich ludzi, którzy są i dzisiaj niestety w Kościele, kieruje tak poważne, tak ostre słowa. Charakterystyką takiego życia człowieka, który jest rozdwojonego umysłu, jest duchowa słabość. I o tym czytaliśmy w wierszu od 1 do 3. Jest duchowa słabość. Spory, kłótnie, walki pożądanie, gotowość nawet, by zabijać z zazdrości, żeby po trupach osiągnąć swoje cele. Modlitwa, owszem, proszą, ale nic z tego nie wychodzi, nie ma żadnej odpowiedzi. A dla wielu z nich w ogóle nie ma modlitwy, nie ma prośby nawet. Duchowa słabość. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Wiersz czwarty i piąty wyjaśniają nam, jaka jest przyczyna. Przyjaźń ze światem. Tu jest przyczyna. Z jednej strony wiara w Boga, z jednej strony chęć bycia zbawionym, chęć na przynależności do Kościoła, ale z drugiej przyjaźń ze światem. Myślenie według modły tego świata i upodobnianie się w swym postępowaniu do tego, co robi świat. Co robi nasz wróg, o którym tu jest mowa, w wierszu siódmym, aby doprowadzić ludzi do takiego rozdwojenia jaźni, do rozdwojenia duszy? Celem naszego przeciwnika, szatana, jest zdyskredytowanie Boga. On chce zdyskredytować Bożą wartość, jego dzieła, jego słowa i jego drogi. I to jest cała jego praca. On robi wszystko, aby ludzie. Nie postrzegali Boga takim, jakim On jest. Nie postrzegali Jego dzieł takimi, jakimi są. I nie liczyli się z Jego Słowem i nie chodzili Jego drogami. W naszym pokoleniu szatan w tym celu używa czterech podstawowych środków. Po pierwsze, używa środków masowego przekazu które prezentują standardy tego świata jako naturalne, jako normalne. Po drugie, używa świeckiego systemu szkolnictwa, który uczy, że filozofia tego świata jest rzeczywistością. Po trzecie, posługuje się rozrywką, różnego rodzaju formami rozrywki, aby zademonstrować, że przyjemności tego świata są dla nas prawdziwym zaspokojeniem. Że przyjemności tego świata są w stanie zaspokoić człowieka. I po czwarte, posługuje się zorganizowaną religią, która adoptuje się do norm tego świata która przystosowywuje się do tego co mówi świat i upodabnia się do modły tego świata to są cztery narzędzia szatana środki masowego przekazu edukacja <tryk> rozrywka i religia posługując się tymi środkami, tymi narzędziami Szatan wprowadził kłamstwo za kłamstwem, za kłamstwem. Na początku w sposób zakamuflowany, subtelny, a dzisiaj w sposób otwarty w wielu aspektach. I postawił Słowo Boże pod znakiem zapytania. Zadał kłam. Bożemu Słowu i prawdzie, która jest w Nim jasno objawiona. I jak przyglądamy się temu, co szatan robi i tej Jego budowli, to możemy zobaczyć, że u podstaw tej całej diabelskiej struktury są jakby takie trzy warstwy fundamentu. Pierwszą warstwa. Pierwsza warstwa to jest to twierdzenie, że człowiek jest z gruntu dobry. Człowiek jest z gruntu dobry. Zostawiony samemu sobie będzie czynił to, co dobre, to, co etyczne, to, co właściwe, to, co godne człowieczeństwa. Będzie pomagał swojemu sąsiadowi. Będzie starał się robić to, co dobre dla wspólnego dobra ludzkości. Jeśli człowiek jest dobry, to co z tego wynika, druga warstwa, człowiek będzie polegał i będzie ufał wymysłom czy tworom swojego własnego umysłu. Jeśli człowiek jest dobry, to to, co wymyśli, jest godne zaufania i można na tym polegać. A więc człowiek polega na nauce, polega na tym, czego nas uczą w szkołach i w książkach, i polega na swojej filozofii życia i sposobu postrzegania świata, polega na psychologii, która ma zająć się problemami ludzkiej duszy, ludzkiego umysłu, wewnętrznego życia. I te prawdy, które te twory ludzkiego umysłu głoszą, są uznawane za ostateczną prawdę. Chociaż zarówno nauka, jak i edukacja, jak i filozofia, jak i psychologia twierdzi, że nie ma ostatecznej prawdy, absolutnej prawdy, że wszystko jest względne. Wszystko jest relatywne. A jednak prezentują te swoje prawdy, jakoby były niepodważalne, jakoby były bezwzględne i absolutne i powinniśmy im się poddać. Kłamstwa. To wszystko kłamstwa. Trzecim, trzecią warstwą tego diabelskiego fundamentu które wyrasta na tych dwóch, jest przekonanie, że człowiek jest panem własnego życia. Że człowiek może osiągnąć czegokolwiek będzie pragnął i o cokolwiek będzie się starał. Że człowiek jest kapitanem swojego statku, swojego życia i może robić, to, na co ma ochotę. Jeśli czegoś bardzo pragnie i będzie bardzo się starał, to to jest w stanie osiągnąć. I nikt mu w tym nie może przeszkodzić. Świat przez środki masowego przekazu ogłasza tą swoją Ewangelię każdej minuty. Nasze dzieci na wielu zajęciach są uczone tej doktryny świata. To nie znaczy, że wszystko, co jest w mediach jest w tym kierunku, ale jest to przesiąknięte tym duchem. Jest w tym mnóstwo tego typu elementów. To samo nasze dzieci nie tylko przecież uczą się takich rzeczy, nie uczą się tylko filozoficznych kwestii tego, jak powstała Ziemia i kim jest człowiek i jaki jest cel życia, ale to wszystko jest tam gdzieś wplecione. W ten system. I tam nie są wplecione prawdy Boże, tam jest wpleciona filozofia tego świata. I tego się je uczy. Tak się je kształtuje. Rozrywka zabawia nas tą filozofią świata. I jest to wplecione. Różne rzeczy, te wątki w tych filmach, w tych kabaretach, w tych różnych rzeczach, tam jest to wszystko wplecione pewien ukształtowuje człowieka i popycha człowieka w jakimś konkretnym kierunku, w jakim idzie ten świat. Dzieła sztuki, muzyka, to wszystko jest tworzone przez ludzi przeciągniętych jakąś życiową filozofią, jakimś głębokim życiowym przekonaniem, jakimś zrozumieniem istoty świata, w którym żyjemy. I w końcu zorganizowana religia ciągle... Kształtuje swoje myślenie, aby dopasować się do tego, co się dzieje na świecie i przypodobać się ludziom tego świata, żeby ich oczywiście pozyskać. I jest gotowa na różnego rodzaju kompromisy z dotychczasowymi przekonaniami, żeby ten cel pozyskania ludzi osiągnąć, pozyskania dla siebie. Ale Boża prawda jest tak odmienna od tego, co głoszą te diabelskie kłamstwa. Człowiek nie jest fundamentalnie dobry, ale człowiek skażony grzechem rodzi się znieprawiony w własnym sercu. Człowiek jest grzesznikiem od urodzenia i bardzo szybko staje się grzesznikiem przez swoje czyny. Tylko Jezus Chrystus jest absolutną prawdą. I bez Niego nie ma żadnej prawdy. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Nic. Można nam się wydawać, że jesteśmy Panami swojego losu, ale bez Niego nic nie możemy uczynić. On nam daje każdy dech, każdy dzień. Każdą chwilę naszego życia, wszystko co mamy, jest nam dane od niego. On w swej szczodrobliwości i łasce daje życie wszystkiemu, co istnieje. Mocą swego słowa utrzymuje wszystko, co istnieje w istnieniu. Bez niego nic nie powstało, co powstało. I bez niego nic nie żyje, co żyje. Bez niego nic nie możemy uczynić. Nie jestem kapitanem swojego życia ale wielki ja jestem, jest moim Panem i może mi pozwolić żyć do końca tego dnia i dać mi kolejne dni, ale może w każdej chwili odebrać mi to życie, które mi dał. Może zmienić moje życie w każdej chwili, może zabrać mi rodzinę, którą mi dał, zdrowie, które mi dał, dom, w którym mieszkam, może w jednej chwili mnie tego wszystkiego pozbawić, jeśli uzna. Ja mogę chcieć, jak bardzo chcę, że, że chcę to odzyskać i chcę mieć więcej i cokolwiek mogę sobie chcieć. Jeśli On na to nie przystanie, jeśli to nie jest w Jego, w jego sercu, jest, nie jest to Jego wolą, jeśli nie ma w tym Jego przyzwolenia, bo nie wszystkie rzeczy, które osiągamy są Jego wolą. Ale jeśli On powie nie, to mogę się starać jak sobie chcę i wszyscy wokół mogą się starać jak chcą i będzie i tak, jak On chce. I to są fundamentalne prawdy Bożego Słowa, które kłócą się i są w sprzeczności z tymi szatańskimi kłamstwami. I w zależności od tego, co jest w naszych sercach i co jest w naszych umysłach, w co my wierzymy, to będzie kształtowało po pierwsze nasz stosunek do tego wszystkiego, czego Bóg od nas oczekuje, co nam nakazuje. To będzie kształtowało nasz stosunek do Jego świętych przykazań, do Jego objawionej i wyrażonej w Jego słowie woli, której żąda, abyśmy jako Jego stworzenia słuchali, i abyśmy ją w pokorze pełnili. Po drugie, w zależności od tego, jak postrzegamy te prawdy, o których tutaj mówiliśmy, te fundamentalne kwestie, albo będziemy w stanie naszym życiem i naszym zrozumieniem pojąć pewne duchowe rzeczywistości, poza zasięgiem materialnego świata, Albo też nasze myślenie na ich temat będzie zupełnie zdeformowane. Weźmy jako przykład szatańskie kłamstwa na temat moralności. Szatan twierdzi, że Zasady moralne zmieniają się z czasem. I tak głosi ten świat. Mówię, że szatan to twierdzi, dlatego że jest Bogiem tego świata. I to, co czegoś, co, czego świat naucza i za czym świat idzie, wynika z inspiracji tego złego ducha, który czytamy, zwodzi cały świat. I tak mówi świat normy moralne zmieniają się z czasem. Wszystko jest względne. Nie ma absolutów, jeśli chodzi o nasze zachowanie. W zależności od tego, jak zmienia się filozofia tego świata, w zależności od tego, jakie ludzie mają zachcianki, zmieniają się Normy moralne. Dlaczego nie? To oznacza, że my jako ludzie możemy decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. To oznacza, że my jako ludzie posiadamy najwyższy moralny autorytet. Co w praktyce oznacza, że jesteśmy Bogiem sami dla siebie że to my decydujemy o tym, co jest dobre, a co nie. I ktoś powie, z pewnością Kościół tego nie może zaakceptować. Naprawdę? Może nie otwarcie, ale Kościół jest otwarty, żeby zweryfikować swój punkt widzenia. A więc ten przeciwnik, wielki zwodziciel, przychodzi do tych wielkich głów w kościele i szepcze im rozsądne kłamstwa. Kłamstwo numer jeden. Bóg zmienił zdanie. Z pewnością w Starym Testamencie z pewnością w Nowym Testamencie i z pewnością nawet sto lat temu cudzołóstwo było złe. Ale Bóg zmienił zdanie. Teraz zdał sobie sprawę, że człowiek nie może żyć tylko z jednym partnerem przez całe swoje życie. Nawet zwierzęta tego nie robią. Wystarczy się rozejrzeć wokół. Zobaczyć, jak żyją psy, jak żyją koty, jak żyją dzikie świnie. Ileż od nich się możemy nauczyć. No, tak mówi świat. Człowiek nie został, nie jest stworzeniem, które jest w stanie całe życie trwać z, z jednym partnerem. To jest wbrew Jego naturze, tak jak jest to wbrew naturze tych dzikich zwierząt. I Bóg musi chyba sobie z tego zdawać sprawę. Z pewnością dotarło do Boga, że niektóre z Jego przykazań są zbyt surowe. I dzisiaj Bóg pozwala ludziom odstępować od nich dzisiaj Bóg pozwala robić to, czego kiedyś zabraniał. Wielu ludzi tak myśli w Kościele. Kłamstwo numer dwa. Musieliśmy coś źle zrozumieć. Z pewnością jest tak napisane w Piśmie, ale Musieliśmy to jakoś opatrznie zrozumieć. Spróbujmy jeszcze raz i może jak tak się dobrze wczytamy, jak tak zaczniemy dobrze analizować ten tekst, to może odkryjemy coś nowego, czego do tej pory tam nie widzieliśmy. Może gdzieś tam głęboko ukryte pod tym oczywistym znaczeniem jest jakieś inne znaczenie. Może zupełnie przeciwne do tego, co tutaj do tej pory żeśmy czytali i rozumieliśmy i co wydawało się oczywiste. Musi być jakiś sposób, żeby dopasować to nauczanie Pisma Świętego do tego, w co wszyscy wokół wierzą, do, czego, do tego, czego uczy ten świat. Z pewnością coś źle zrozumieliśmy i dzisiaj wielkie głowy pracują nad tym żeby nam przedstawić nowe znaczenie, którego do tej pory żeśmy się nie doczytali, które jest ukryte głęboko pod tą oczywistą warstwą. Kłamstwo numer 3. Bóg w ogóle nie jest na czasie. Bóg nie jest na czasie. To, co On powiedział, było dobre, Kiedyś, lata temu, to, to działało, to, to, to ludziom pomagało, ale nie dzisiaj. Musimy patrzeć na jego słowo z takiego historycznego punktu widzenia i zaadoptować te już przestarzałe idee do naszych współczesnych czasów. Co oznacza w praktyce? dopasować je do zachcianek człowieka współczesnego. Kłamstwo numer cztery. Bóg jest elastyczny, tolerancyjny i bardzo wyrozumiały. Z pewnością są jakieś moralne zasady, które On ustanawia, ale on przecież wie, że my nie jesteśmy w stanie tak żyć. To są ideały, które on nam dał, ale nie jesteśmy w stanie im sprostać. On przecież nie oczekuje pełnego posłuszeństwa, ale cieszy się, jakiekolwiek posłuszeństwo jesteśmy w stanie mu dać. Cieszy się z czegokolwiek, co mu jesteśmy w stanie z siebie wydusić. On tak się cieszy, kiedy chociaż częściowo jesteśmy mu posłuszni, w jakiejś tam mierze, on się potrafi, potrafi to zrozumieć. Jest bardzo wyrozumiały, jest bardzo tolerancyjny. Kłamstwa, to wszystko kłamstwa. Wielkie kłamstwa, w jakie wielu ludzi dzisiaj wierzy, nie tylko poza Kościołem ale i coraz więcej w Kościele. Jeśli oglądamy jakieś filmy, jeśli słuchamy świeckiej muzyki, jeśli czytamy gazety, czasopisma z tego świata, to widzimy, że te wszystkie kłamstwa są gdzieś tam poprzeplatane z, tym, z tą strukturą moralną, dzisiejszego społeczeństwa i są prezentowane jako fakt. Są prezentowane jako naturalne. Nie ma dobra ani zła. Cel uświęca środki. Jeżeli coś Sprawia nam przyjemność. Jeżeli czujemy się dobrze w czymś, to chyba nie można powiedzieć, że to jest złe. Jeśli jakiś mężczyzna chce mieszkać z drugim mężczyzną i oboje czują się w tym dobrze i przynosi im to tyle radości, satysfakcji i nie mają wyrzutów sumienia, to chyba nie można, to nie może być chyba złe. Jeśli ktoś już nie może znieść tego swojego męża albo swojej żony i w końcu odprawia żonę, zostawia męża dlatego, żeby sobie ułożyć normalne życie, dlatego, żeby zacząć wszystko od nowa, bo to nie działa, co do tej pory jest to tylko przynosi ból i cierpienie i zmaganie i ktoś chce tylko dobrze dla siebie, dla swoich dzieci nie chce tych kłótni nie chce tych, tego, tego ciągłego tarcia tych ciągłych napięć to chyba nie, jest, nie ma w tym nic złego jeśli czuje się dobrze podejmując taką decyzję czy ktokolwiek ma prawo go oskarżać? Czy ktokolwiek ma prawo wyrzucać mu, że czyni coś złego? Wszystko można usprawiedliwić. Tak długo, jak możemy wskazać na czyjeś dobre motywy. Albo powiedzieć, że przecież ktoś robi to szczerze. Nie ma jakichś złych intencji. Takim myśleniem dzisiaj usprawiedliwia się niemal wszystko. Kłamanie. A co miałem powiedzieć? Jakbym powiedział prawdę, to wiesz, jakby ona się poczuła, wiesz, wiesz co by z tego wyszło, jaki bigos. Można sprawiedliwić kłamstwo, bardzo łatwo. Wielu ludzi kłamie i po prostu sprawiedliwia to od razu że to było dobre, że musiał tak zrobić. To dla dobra tej osoby, mojego własnego, jeszcze kogoś. Złodziejstwo. Niemoralny styl życia. Pornografia. Obżarstwo. Pijaństwo. To wszystko jest wokół nas. I ludzie się z tego nabijają. Robią sobie z tego żarty, śmieją się z tego. Obracają to wszystko... To farsa. My się do tego przyzwyczajamy, tolerujemy to i z czasem uważamy, że jest to normalne. Ale to są stare, stare grzechy, które Bóg w swoim Słowie jasno określa jako grzechy i w swoim Słowie ostrzega nas, że przyjdzie dzień, kiedy będzie sądził I grzech, którego się dopuszczamy z pewnością nas znajdzie. Boże zasady się nie zmieniły. Widzicie do Efezjan w piątym rozdziale, otwórzcie proszę czytamy wezwanie do Kościoła w świetle niezmiennych bożych standardów. List do Efezjan, piąty rozdział, będziemy czytali od pierwszego wiersza: Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość czy porządliwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezstyd i błazeńska mowa albo nieprzyzwoite żarty takie też jest znaczenie tego słowa. Błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym. I Boży. niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Wierz dziesiąty: Dochodźcie tego, co jest miłe panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Jasno powiedziane? Czego Bóg oczekuje? Od swojego Kościoła, od swojego ludu? Mówi nam, jaka jest prawda i ostrzega nas, abyśmy nie dali się zwieść próżnymi słowy gdyż czeka nas gniew jako nieposłusznych synów. Mamy dochodzić tego, co jest miłe Panu. Nie tego, co jest modne, nie tego, co, się, co za czym większość stoi, ale mamy dochodzić, starać się, zabiegać o to, co jest miłe naszemu Bogu. A to, co jest Jemu miłe, to nam jasno w swoim Słowie powiedział. I nie mieć nic wspólnego z tymi rzeczami, które robi ten świat. Ale raczej je karcić. Bóg się nie zmienił. Jego normy też się nie zmieniły. Są takie same. W księdze Malachiasza czytamy Zaiste, ja, Jahwe, nie zmieniam się. W liście do Hebrajczyków czytamy Jezus, Chrystus. Wczoraj, dzisiaj, ten sam. I na wieki. W psalmie 33 czytamy Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. W psalmie 119 Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. I w liście Jakuba czytamy, że u Boga u naszego Boga, u Ojca Światłości nie ma żadnej odmiany. Bóg się nie zmienia. I Jego Słowo się nie zmienia. Niebo i ziemia przemijają, ale Słowo naszego Boga trwa na wieki. Moralność nie jest kwestią ludzkich opinii. Moralność nie jest względna. To jest szatańskie kłamstwo. I on to kłamstwo rozgłosił po całym świecie. I nic dziwnego, że życie ludzi się sypie. Nic dziwnego, że rodziny się rozpadają na kawałki, że w kościołach mnożą się rozwody. Dzieci rosną bez jakiegoś solidnego fundamentu, na którym mogły budować swoje własne życie, bo takiego obrazu nie mają w swoich domach. I to jest tragiczne, kiedy coś takiego dzieje się w kościele. To jest tragiczne, kiedy to ma miejsce na świecie, ale kiedy to się dzieje w Kościele, to jest wielka tragedia. I to niestety się szerzy. Coraz więcej i więcej ludzi w Kościele uważa, że prawda jest względna i że mogą ją dopasowywać do swoich potrzeb, do swoich odczuć, do swojej sytuacji, nie licząc się z tym, co mówi Słowo Boże. Bardziej słuchają opinii naukowców, psychologów, psychiatrów i większości społeczeństwa. Jeśli szatan przekona nas, że moralność jest względna, to ma nas w swojej kieszeni. To nie jest tylko kwestia naszego zachowania, ale to niesie z sobą poważne konsekwencje. Wszystko co Bóg nakazuje, jest wyrazem Jego natury, Jego osoby, Jego samego. To jest obraz tego, kim Bóg jest i jakim chce, żebyśmy my jako Jego dzieci byli. I kiedy my nie stosujemy się do objawionych zasad przez Boga, to nie tylko jesteśmy sami nieposłuszni i ściągamy na siebie konsekwencje naszego nieposłuszeństwa, ale więcej zaczynamy zniekształcać obraz Boga. Dlaczego Pan Jezus mówi do faryzyuszów i uczonych w Piśmie, że przez was poganie bluźnią Bogu? Bo zniekształcili obraz Boga swoją fałszywą religijnością i swoją faryzejską pobożnością. I kiedy Kościół zaczyna postępować według własnego mnie, mniemania i nie kieruje się, nie trzyma się Bożych zasad, to zniekształca obraz Boga. My sami zaczynamy inaczej postrzegać Boga. I ludzie w tym świecie nie widzą w nas tego, do czego Bóg nas powołał, abyśmy byli Jego światłością w tym świecie, aby w nas ludzie mogli zobaczyć Jego. I w naszym postępowaniu mogli zobaczyć Jego oczekiwania, Jego normy, Jego zasady. To wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest tylko wstępem do bolesnego tematu, którym musimy się zająć któremu poświęcimy czas w najbliższych tygodniach. I pozwólcie, że na samym wstępie ostrzegę was, abyście się nie wyłączali, sądząc, że to was nie dotyczy. Bez względu na to, w jakim jesteście położeniu dzisiaj, czy jesteście wciąż wolni, w stanie wolnym, czy jesteście w związku małżeńskim, czy jesteście rozwiedzeni, czy gdzieś pomiędzy tymi stanami. To, o czym będziemy mówić, jest dla każdego z nas. I musimy o tym myśleć, musimy o tym rozmawiać, i musimy zająć jasne, biblijne stanowisko w tych kwestiach. Dotyczące małżeństwa, dotyczące rozwodów i pomysłów, które ludzie mają. Jak sobie z tym radzić? Będziemy dokładnie przyglądać się tej kwestii małżeństwa, jak jest przedstawiona w Biblii. I temu obrazowi, jaki Bóg zamierzył, aby nasze małżeństwa głosiły temu światu. Chyba nie ma lepszego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie jest to ujęte, jak list do Efezjan, piąty rozdział. Otwórzmy jeszcze raz, proszę. Gdzie apostoł Paweł, pełen Ducha Bożego, pokazuje nam, że życie rodzinne, małżeństwo, jest obrazem naszej relacji z Bogiem. List do Efezjan, piąty rozdział, od 22 wiersza. Uważnie przeczytajmy te słowa. Żony, Bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Zobaczcie, od samego początku jest tam myśl. Jest tutaj ziemskie małżeństwo i jest tutaj obraz Kościoła i Chrystusa. dwudziesty 24. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale jest żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I zobaczcie, jakie jest podsumowanie. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. O czym tu apostoł mówią? O małżeństwie czy o Chrystusie i Kościele? To jest niezłącznie związane w jego myśleniu. Każde małżeństwo według zamysłu Bożego jest obrazem Kościoła, ludu Bożego i Chrystusa, Zbawiciela. I ta analogia jest ewidentna w całym tym fragmencie. Paweł twierdzi, że małżeństwo jest tak ważne, ponieważ w małżeństwie możemy oglądać na co dzień relacje Kościoła i Jezusa Chrystusa. I Bóg zamierzył, aby każde małżeństwo było takim żywym obrazem, w którym możemy stać się, czy możemy zobaczyć tą jedność, jaką Kościół ma z Chrystusem w duchu, jak On troszczy się o nas i jak my jesteśmy Mu posłuszni we wszystkim. Jak blisko jesteśmy zjednoczeni ze sobą, także stajemy się jedno w duchu. Jakie jest nasze ostateczne przeznaczenie? Nasza duchowa relacja i intymność z Bogiem nie była możliwa, dopóki nie odwróciliśmy się od naszych innych kochanków, od innych bożków. I kompletnie, całkowicie nie zadedykowaliśmy się Chrystusowi. najpierw w naszych sercach przez wiarę, następnie w naszych słowach i w końcu w publicznym wyznaniu podczas chrztu, które otwiera drogę do naszego ciągłego wyznawania Chrystusa naszym życiem, naszym postępowaniem i naszymi słowami. I to jest decyzja na całe życie. To jest związek, który zawieramy z Nim nie na jakiś czas, nie jeśli wszystko będzie się dobrze układać, nie jeśli wszystko będzie szło po naszej myśli, nie jeśli nas to nie będzie nic kosztować, nie jeśli nie będziemy musieli ponosić jakieś ofiary, ale ta decyzja pójścia za Chrystusem jest decyzją na całe życie, na dobre i na złe, tak jak małżeństwo, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Każda intymna społeczność poza małżeństwem, czy to przed jego zawarciem, czy po Jego zawarciu jest stwierdzeniem duchowej prawdy, że ludzie nie potrzebują i nie muszą powierzać się tylko Bogu, ale mogą mieć wielu kochanków. I to jest kłamstwo. Wiecie, że Bóg Zazdrośnie dla siebie i tylko dla siebie chce mieć ducha, któremu dał w nas mieszkanie i małżeństwo ma być tego obrazem że jeśli decydujesz się na tego partnera na tą partnerkę to wszystkich innych zostawiasz i z nikim innym nie będziesz miała takiej intymnej relacji jak z tym, któremu obiecujesz być do końca życia Kiedykolwiek człowiek chce mieć dostęp do Boga bez takiej dedykacji Chrystusowi, bez takiego zawierzenia się i oddania się Chrystusowi, to twierdzimy, że jest to farsa religijna. Że jest to sprzeczne z Bożym zamysłem. Ale każda taka relacja pozamałżeńska, czy to przedmałżeńska, dokładnie o tym świadczy, że można mieć intymność, można mieć bliskość bez dedykacji na całe życie. To jest kłamstwo. Diabelskie kłamstwo. Kiedykolwiek następuje rozpad małżeństwa, to jest obraz rozerwania więzi Boga z człowiekiem, Boga ze swoim kościołem. Świadectwo, iż ta relacja jest nietrwała i może zostać zniszczona. Jeśli zaś rozwiedzeni zawierają kolejne związki, to cała małżeńska analogia Kościoła i Chrystusa zostaje podarta na strzępy. Dobrze się nad tym zastanówmy. Przeczytajmy uważnie ten fragment, który Apostoł Paweł tu prezentuje, i spróbujmy pogodzić to z rozwodem, i co gorsza, powtórnym małżeństwem. To jest poza tym obrazem. Czy my to rozumiemy? Czy nasze dzieci, ci z nas, którzy mają dzieci, czy one to rozumieją? Czy uczymy je, czy uczymy je tej duchowej prawdy, którą nasze małżeństwo i ich małżeństwo przyszłe ma reprezentować? A co więcej czego nasze małżeństwo ich uczy, jaką prawdę im przekazujemy. I wiem, że dla niektórych z Was moje słowa są bardzo bolesne i nie, mo, nie chcę Was ranić i nie chcę Wam dodawać do bólu, który wiem, że przeżywacie bez moich słów. Ale jestem przekonany, że musimy je wszyscy usłyszeć, aby nie mnożyć kolejnych tragedii. I aby nie pogłębiać problemów, w których już się znaleźliśmy. Moją modlitwą jest, aby te słowa przyniosły nam życie, łaskę, by w jakimkolwiek dzisiaj jesteśmy położeniu wielbić Boga naszą pokutą, naszym cierpieniem i pokornym poddaniem się Jego objawionej woli. I o to też Was proszę, abyście się modlili. Żeby nikt opacznie nie zrozumiał tych słów jako atak na kogokolwiek, jako brak współczucia czy miłosierdzia wobec brata czy siostry, którzy są w tak bolesnej sytuacji. Bo naprawdę nie to jest moim zamysłem. Mam nadzieję, że te słowa przyniosą również tym, którzy cierpią, ukojenie w Bożej Woli poddaniu się Jego zamysłowi. I oto proszę was, byśmy się modlili, abyśmy dobrze zrozumieli ten zamysł, abyśmy nie wykrzywili prawdy Bożej, ale abyśmy mogli tutaj, rozważając te kwestie i dyskutując o nich, mogli poznać rzeczywiście wolę Bożą w tych sprawach. To, to objawienie, które jest zawarte w Jego Słowie, Szatan pracuje dzień i noc, aby rozprzestrzeniać swoje kłamstwa. Że możesz mieć intymność bez małżeństwa, że małżeństwo nie jest trwałe, jeśli nie działa, to można je zakończyć. Filmy, programy rozrywkowe, popularne czasopisma, styl życia tak zwanych gwiazd i coraz częściej osób publicznych głoszą, że seks jest zabawką. I wszelkie formy rozrywki przynoszące nam zaspokojenie i przyjemność nie powinny być potępiane, lecz propagowane. Wszelkie moralne odstępstwo od prawdy Słowa Bożego, wszelka możliwa perwersja są prezentowane z coraz większą nachalnością i są usprawiedliwiane I ogólnie akceptowane Dzisiaj ciężko kawy kupić Bez reklamy jakiejś rozebranej do połowy panienki Ciężko gdziekolwiek pójść Żeby nie być narażonym Na te obrazy, które świat nam wpaja Że to jest zabawka Że to jest coś, co po prostu jest dla naszej przyjemności I to wszystko I do tego to się wszystko sprowadza Jak u zwierząt Wiele współczesnych filmów, dozwolonych od lat 15, to obrazy żywcem wzięte z Sodom i Komory. To jeszcze za czasów, nie tak dawno, naszej młodości, to nie było do pomyślenia, żeby coś takiego wypuszczać na rynek od 15 lat. Za kogo się uważa tych ludzi? Kim są ci ludzie, którzy dają przyzwolenie, żeby takie filmy, takie programy, takie gazety, takie czasopisma trafiały do rąk naszej młodzieży. Randki, pocałunki, przytulanki, uściski i inne formy intymności stały się normą w bliskich relacjach niezwiązanych małżeństwem. I nie są dzisiaj postrzegane jako niemoralne czy łamiące jakieś Boże normy. Niestety nawet przez wielu ludzi w Kościele. Co czytaliśmy w liście do Efezjan? Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość czy porządliwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze, taka jest wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa wszelkiej formy nieczystości seksualnej. Taka jest wola Boża, żebyście się powstrzymywali, żebyście z dala się trzymali od wszelkiej formy nieczystości w tej sferze. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu, nie znamiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. To jest przykre, co robi ten świat. To jest tragiczne, czym jesteśmy bombardowani, czym jesteśmy otoczeni. Ale z drugiej strony trudno się im dziwić. Jeśli nie mają Boga i nie mają Jego zasad, nie mają Jego norm, to czym się mogą kierować? Tylko własną porządliwością i pasją swojego ciała. Ale nie my, ale nie Boży Kościół. W liście do Galacjan czytamy, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy ciała, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jawne są zaś uczynki ciała. Mianowicie, pierwsze, co na pierwszym miejscu jest? Przeteczeństwo. Na drugim miejscu nieczystość. Na trzecim miejscu rozpusta. I potem lista się ciągnie w kolejne rzeczy. I Paweł mówi, o tych zapowiadam wam, jak już przedtem wam zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Możesz sobie mówić, co chcesz, jakim bardzo jesteś wierzącym. Możesz chodzić z najlepszego zboru, Możesz dawać pieniądze na Kościół, możesz różnego rodzaju ofiary spełniać, ale jeśli czynisz te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczysz. Mów sobie, co chcesz. To nie są moje słowa. To Boży Apostoł, któremu to zostało objawione, nam to przekazał, dla naszego ostrzeżenia. A ci, którzy należą do Chrystusa, mówi dalej, Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i rządzami. To nie oznacza, że już nie mają żadnych pragnień, ale to jest poddane Chrystusowi. To jest przyniesione pod krzyż. To nie rządzi człowiekiem jak zwierzęciem, ale jest poddane temu, co Bóg ustanowił i tylko w tych granicach i w żadnych innych jeśli według ducha żyjemy według ducha też postępujemy Paweł dalej mówi i to jest są tylko dwie drogi albo żyjesz według ducha albo żyjesz według ciała albo kierujesz się tym co duch boży nam objawia i do czego cię uzdalnia żeby tak żyć albo żyjesz według ciała które jest poddane modle tego świata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 Jesteśmy pod presją tego świata, ale wyzwanie Boże do nas jest jasne. Nie należycie do tego świata i nie możecie kierować się jego normami. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Panie Dziękujemy za tą światłość w jakiej możemy chodzić dzięki objawieniu Twojego Słowa i chociaż niejednokrotnie gdy ta światłość nas oświeca a my jesteśmy skalani grzechem i nieprawością chcemy gdzieś się ukryć chcemy zatkać nasze uszy chcemy uciec od tej światłości żeby nie wyszły na jaw Nasze niegodziwości. Panie, kiedy jednak przychodzi na nas to upamiętanie i ta łaska, by wejrzeć w Twoje doskonałe słowo, wejrzeć w to doskonałe prawo i spojrzeć na siebie i na nasze liczne upadki i na nasze liczne odstępstwa, Nasze braki na tragedie, jakie stały się naszym udziałem przez nieposłuszeństwo, przez naszą pychę, przez nasze szukanie wydawało nam się łatwiejszej drogi, przez naszą nierozumność i brak poznania Twojej woli, naszą ignorancję, Nasze nasączenie Głosem złego I modłą tego świata Nie jest łatwo, Panie Przyjść do Ciebie I przyznać się do tego wszystkiego Łatwiej jest skazywać na winę winnych Łatwiej jest poszukiwać sobie winowajców Naszego losu wokół Winić naszych rodziców naszych współmałżonków, ludzi, którzy przyczynili się do jakichś tragedii w naszym życiu, w naszych małżeństwach. Ale Ty, Panie, wzywasz nas, abyśmy spojrzeli przede wszystkim na siebie samych. Ty wzywasz nas, abyśmy zawsze zaczęli od siebie, od głębokiej pokuty z tego zła, którego sami się dopuściliśmy. I obyśmy to zobaczyli, Panie, obyśmy nie byli ślepi na nasz grzech, na naszą nieprawość, gdyż wtedy nie ma dla nas zbawienia, nie ma dla nas ratunku, jeśli się nie upamiętamy z naszych grzechów i z naszych nieprawości. Jeśli próbujemy się usprawiedliwiać i zakrywać naszą nagość jakimiś liśćmi naszych tłumaczeń, to musimy być wypędzeni z raju, musimy być odtrąceni od Twojej obecności. Panie nasz, niechaj te słowa, choć wiem, że są bolesne dla wielu, przyniosły uzdrowienie, przyniosły życie, przyniosły zbawienie, przyniosły postawę, która pomoże w naprawieniu tego, co po ludzku może dzisiaj wydawać się nie do naprawy. Pomogły cierpieć, Panie, z Twoją łaską. Wiedząc, że jest to Tobie miłe, że w tej sytuacji to nasze cierpienie będzie też ostrzeżeniem dla innych, będzie też wezwaniem dla innych, by naprawić swoje drogi. Użyjesz go, Panie, w naszym życiu, użyjesz go w życiu ludzi wokół nas i zachowasz nas przed pogłębianiem naszego problemu, zachowasz nas przed niszczeniem Twojego Kościoła, niszczeniem tego obrazu, jaki chcesz, aby był widoczny w nas. Prosimy, drogi Panie, daj nam łaskę, by uważnie słuchać, analizować, rozważać, dyskutować, aby Twoja wizja, Twoje prawdy, zostały nam jasno objawione, abyśmy wiedzieli, czego się trzymać, jak postępować w tych różnych pojawiających się problemach i sytuacjach. Prosimy Ojcze, prosimy o Twoje łaskawe działanie w nas wszystkich. Niechaj to Słowo wykona w nas dobrą pracę ku Twojej chwale Prosimy. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.